To są informacje Polskiego Radia 24. Donald Trump grozi Iranowi i daje kolejne ultimatum. Tym razem chodzi o elektrownie i mosty. Areszt i zarzuty dla trzech osób w sprawie pobicia pięciomiesięcznego chłopca w Poznaniu. Od poniedziałku chłodniej, z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i przymrozkami. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec. Zapraszam. Jeśli Iran nie otworzy cieśniny Ormus do wtorku wieczorem, straci wszystkie elektrownie i mosty. Zagroził Donald Trump w rozmowie z dziennikiem Wall Street Journal. W sobotę Trump mówił, że daje Iranowi czas do poniedziałku wieczorem. Z kolei w stacji Fox News amerykański prezydent powiedział, że porozumienie z Irańczykami może zostać zawarte nawet do poniedziałku. Według Trumpa Iran negocjuje ze Stanami Zjednoczonymi. Na razie nie potwierdzają tego władze w Teheranie. Na Bliskim Wschodzie trwają też intensywne zabiegi dyplomatyczne, które mają zapobiec eskalacji konfliktu. Z Iranem rozmawiają m.in. przedstawiciele władz Pakistanu, Omanu i Egiptu. W negocjacje szczególnie angażuje się Pakistan. Prezydent Trump zapowiedział bowiem, że jeśli do poniedziałku Irańczycy nie odblokują cieśniny Ormus, to amerykańskie wojsko rozpęta w Iranie piekło. Zagrożono zniszczeniem kluczowych mostów i elektrowni. Iran nie przestaje jednak atakować dziś Izraela i państw Zatoki Perskiej. Irańska rakieta uderzyła w południowym Izraelu. W Kuwejcie celem irańskiego stały się instalacje, do odsalania wody, a w Bahrajnie rafineria. Drony zestrzelono także nad Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Oficjalne irańskie media nie sygnalizują też przystąpienia władz do rozmów z Amerykanami. W południowym Iranie jeszcze nad ranem trwały zacięte walki sił amerykańskich i irańskich. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, i Rozolima. Wojsko będzie pilnować gazociągu Tark Stream, którym na Węgry płynie rosyjski gaz ziemny, poinformował premier Viktor Orban. Dziś strona serbska poinformowała, że w okolicach gazociągu znaleziono materiały wybuchowe. Doszło do akcji sabotażu gazociągu w serbskiej Wojewodinie, powiedział na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych Viktor Orban. Nikt nie został ranny, gazociąg pracuje bez zakłóceń.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 Kolejne zapadlisko w Trzebini. Dziura powstała tuż obok linii kolejowej. Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej mówi, że to nieczynny tor, który kiedyś prowadził do elektrowni Siersza.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 Zarzuty w sprawie pobicia pięciomiesięcznego chłopca. Dziecko trafiło na oddział ratunkowy w Poznaniu z licznymi siniakami i pękniętą kością czaszki. Jak mówi rzecznik Wielkopolskiej Policji Andrzej Borowiak, to matka przyniosła chłopca do szpitala.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 Wielkanocne produkty nie powinny zbyt długo znajdować się na stole, przypomina Główny Inspektorat Sanitarny. Po dwóch godzinach w daniach mogą zacząć rozwijać się bakterie, mówi rzecznik GIS Marek Waszczewski. Po kilku godzinach niestety mogą już zachodzić w nich procesy, które spowodują, że możemy ulec zatruciu. Więc mamy na stole tylko te produkty, które w danym momencie spożywamy, a kiedy skończymy, te produkty odkładamy do lodówki. Żywność, która jest żywnością już gotowa, Pożycia nie powinna pozostawać w temperaturze pokojowej, czyli na stole, więcej niż dwie godziny. Główny Inspektorat Sanitarny radzi też, by nie przejadać się podczas świąt i w miarę możliwości korzystać z ruchu, na przykład idąc na spacer. To były informacje Polskiego Radia 24. Prognoza pogody od jutra chłodniej, opady deszczu, deszczu ze śniegiem i przymrozki w dzień od 10 do maksymalnie 12 stopni. Na Wybrzeżu i Północnym Wschodzie silne porywy wiatru do 85 km na godzinę, ale wiać silnie będzie prawie w całej Polsce. W nocy od 1 stopnia na północy, 5 w centrum do 10 na południowym wschodzie. W tym radiu dwadzieścia Sport wyjaśnia świat.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 Obserwując trening tenisistów stołowych naszych, no, mamy, mamy wybitnych, przecież Natalia Partyka chyba najbardziej znana polska. Patryk e, e, Tak, Paralimpijka. E, dokładnie, brawo. E, I tenisista stołowy, e, który nie ma obu rąk, trzyma e, rakietkę w ustach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 idzie, kieruje się ku sportowi. Tych osób w sporcie powszechnym ciągle mamy y, za mało, bo statystyki są y, straszne. Można powiedzieć, że około 1% y, procenta osób z niepełnosprawnościami w Polsce oddaje się y, jakimś aktywnościom sportowym, gdzie w porównaniu z 40% aktywnością y, y, tej populacji osób sprawnych w Polsce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 To cieszę, że mimo tego, że nasi zawodnicy są z Polski, to byli w stanie po prostu zapewnić nam powrót na medalowe podium zimowych grzy z Paralimpijskich. Nie zawsze wracamy z medalami, więc tym bardziej to cieszę.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 też na, na ziemi. I tak sobie pomyślałem, że Igrzyska zobacz już dwukrotnie, czekano z wojną, aż się skończą Igrzyska Olimpijskie, a, a zaczęto przykrywając w cień zupełnie Igrzyska e, Paralimpijskie. I z tym Irańczykiem to jest smutno, że się, przecież w, w starożytnej Grecji idea olimpiady, bo często olimpiadą nazywamy same zawody, a to był okres poprzedzający e, zawody, żeby wszyscy bezpiecznie, okres bez wojen, żeby po prostu wszyscy mogli do tej Olimpii dojść e, bezpiecznie. A tutaj e, mamy kolejne igrzyska i kolejny e, przykład zawodników, którzy e, no, z powodu wojny nie są w stanie na nią e, przybyć. Tu do tego jeszcze co mówił Łukasz, to jest ciekawe, że no jednak wtedy, e, w e, 4 lata temu, tuż po wybuchu e, inwazji, no to Ukraina powiedziała, że absolutnie nie startuje. Teraz oni mieli inne podejście. Teraz oni...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 Bardzo dziękujemy. Dziękujemy Łukaszowi Szelidze, prezesowi Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. Dziękujemy. Wyszyńska. I Michałowi Polowi, atasze y, polskiej reprezentacji. Dziękuję, dziękuję bardzo i życzę wesołość świata. My również życzymy. Michał Koński, z Tygodnika Powszechnego. Michał Antosiewicz, do usłyszenia. Sport wyjaśnia świat. 54 minuty po godzinie 20.00. Wieczór w Polskim Radiu 24. 21 lipca 1969 roku członkowie Apollo 11 stanęli na Księżycu, a dziś misja Artemis 2 jest w połowie drogi do Księżyca, a załoga statku Orion dokonuje przelotu wokół naszego satelity i obserwuje jego powierzchnię. Astronauci są pierwszymi ludźmi, którzy zobaczyli na żywo basen Mare Orientale. Jakie są ekonomiczne aspekty tej misji? poza oczywiście rozwojem nauki, mówił na naszej antenie w audycji saldo Marka Klapy prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej Łukasz Wilczyński.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 ale mamy te 4 miliardy, tak, jeżeli chodzi o jeden start. I teraz y, mamy sytuację, w której z jednej strony można powiedzieć, y, no jest to koszt taki, jaki jest. To znaczy jest to koszt przygotowania y, rakiety, przygotowania y, kapsuły, y, przygotowania astronautów, bo to też przecież jest osobny program, przygotowania wszystkich technologii i y, wymiesienia y oczywiście. Tak? Natomiast y, no, y, y, naprawdę tutaj trzeba na pewno wspomnieć o tym, że pojawiały się w przeszłości już wiele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 I tu należy też dodać, że Orion pędzi z prędkością ponad 3000 km na godzinę i przygotowuje się do poniedziałkowego okrążenia Księżyca. Misja Artemis 2, która wystartowała 2 kwietnia z Kennedy Space Center na Florydzie ma utorować drogę kolejnym misjom, a te w przyszłości mają doprowadzić do lądowania astronautów i budowę stałej bazy na Srebrnym Globie. Piękna perspektywa reklama ale się